Pierwsza runda negocjacji pokojowych Stanów Zjednoczonych z Iranem została zakończona, informuje Al Jazeera. Obie strony wymieniły dokumenty potwierdzające, że Waszyngton i Teheran rozumieją dotychczasowe ustalenia w ten sam sposób.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 Marynarki Wojennej prowadzą rozminowywanie szlaków transportowych. Nie potwierdzają tego irańskie źródła. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że nie ma znaczenia, czy delegacje amerykańskie i irańskie osiągną porozumienie. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jego kraj wygrał konfrontację z Iranem bez względu na wynik negocjacji.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 Papież Leon XIV modlił się o pokój na świecie podczas wieczornego czuwania w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Modlitwa nie jest środkiem znieczulającym, jest odpowiedzią na śmierć, a pokój nie jest utopią i każdy ma swoje miejsce w mozaice pokoju, powiedział papież. Leon XIV mówił o świecie, w którym nie wystarcza już grobów, bo wciąż unicestwia się życie. Przytoczył słowa Jana Pawła II z 2003 roku, czasu kryzysu irackiego. Papież Polak przypomniał, że przeżył II wojnę światową i ma obowiązek wszystkim, którzy nie mieli tego doświadczenia, powiedzieć Nigdy więcej wojny, cytując słowa Pawła VI z wystąpienia w ONZ. Leon XIV mówił o coraz bardziej nieprzewidywalnym i agresywnym obłędzie wszechmocy i wciąganiu w mowę śmierci imienia Boga. Dość bałwokwalstwa samego siebie i pieniądza. Dość epatowania siłą. Dość wojny, zaapelował papież i powtórzył słowa Piusa XII. Przez pokój nic nie ginie. Przez wojnę można utracić wszystko. Do rządzących zwrócił się z żądaniem. Zasiądźcie przy stołach dialogu i mediacji, nie przy stołach, przy których planuje się zbrojenia i podejmuje decyzję o śmierci. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watyka. To są aktualności jedynki. W nich teraz uspokajamy osoby często latające samolotami. Kryzys paliwowy w ograniczonym stopniu wpływa na ceny biletów. Zdaniem eksperta rynku lotniczego Eryka Kłopotowskiego, z czasem sytuacja może stać się jednak znacznie bardziej dotkliwa dla całej branży. Mówimy oczywiście o sytuacji, gdzie.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 Władze spółki Polskie Porty Lotnicze zapewniają, że lotniskom nie grozi włoski scenariusz. Siedem włoskich lotnisk miało w ostatnich dniach problemy z dostawą paliwa. Dochodziło do reglamentacji, a nawet wstrzymywania tankowania samolotów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, temperatura minimalna od 0 do minus 3 stopni. W ciągu dnia także popada, termometry wskażą od 9 stopni na wschodzie do 15 na południowym zachodzie. Jedynka Polskie Radio. Dziś niedziela 12 kwietnia i 102 dzień roku. Wschód słońca o 5.48 zachód, to 19.26 na zegarach 9 minut po północy, a to czas na krótką kartkę z kalendarza. 370 lat temu wojska hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiechy wyzwoliły Lublin z rąk szwedzkich. 86 lat temu miała miejsce druga masowa deportacja ludności polskiej w głąb ZSRR. 65 lat temu z terenu Kazachstanu w Związku Sowieckim wystrzelono statek kosmiczny Wostok-1 z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie. Był to pierwszy lot człowieka w kosmos. Trwał 108 minut. 44 lata temu odbyła się premiera filmu Znachor, wyżyserii Jerzego Hoffmana. 35 lat temu w Warszawie podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych. 25 lat temu także w Warszawie został zastrzelony były minister sportu Jacek Dębski. Imieniny obchodzą Andrzej, Damian, Iwan, Józef, Juliusz, Konstanty, Konstantyn, Teresa, Wiktor, Zenon i Zenona. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki. Autopromocja.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 Muzyka nocą. W Transmission. Śpiewał Ian Curtis w zespole J-Division w piosence Transmission. No to się właśnie dzieje. To jesteśmy na żywo dla Państwa w muzyce nocą. Jesteśmy we dwóch w studiu programu pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Cieślak realizuje, prowadzi Kamil Wicik muzykę nocą do trzeciej. To jest jeszcze wspomnienie tego, co działo się również na naszej antenie jeszcze kilka i kilkanaście godzin temu. Bo wczoraj, 11 kwietnia, obchodziliśmy Dzień Radia. To jest polskie święto, akurat to święto. No ale jako, że już jesteśmy po, no to pozwoliłem sobie zespół jo Joy Division Przypomnieć, zresztą przyznają Państwo w utworze absolutnie znakomitym, który także, jak wiadomo, traktuje w jakimś sensie o radiu, o radiofonii, o przekazie. Kwadrans po północy w programie pierwszym, już za chwilę gość. Polskie Radio. Jedynka. Już za chwilę na antenie programu pierwszego Polskiego Radia Rafał Jurewicz, wokalista zespołu Formy Planet, ale być może znany państwu także przed laty z formacji The Shipyard. Zespół Formy Planet w roku 2022 wydał znakomitą moim zdaniem płytę Kosmos jest wszędzie. O niej sobie również porozmawiamy. Będzie kilka zdań o tym, co przed nami, czyli o zbliżającej się płycie. Będzie niespodzianka muzyczna rzecz jasna, czyli coś, czego Państwo na pewno jeszcze nie słyszeli, ale także będzie zaproszenie na jutro do Stodoły na koncert zespołu Formy Planet, ponieważ grupa wystąpi przed belgijskim Deusem. To wszystko u nas. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z radiową jedynką. Zespół Formy Planet już Państwo słyszą, a Rafał Jurewicz za kilka minut z nami na antenie. Chrystyne, chrystyne. Jestem dzieckiem Daywida, ten morą i Krystyny Szumuny Jestem dzieckiem, Daywida, ten moro i Krystyny. Jestem dzieckiem Davida, Tymboro i Krystyny, czubu. Jestem dzieckiem Davida, Tymboro i Krystyny, czubu. Jestem dzieckiem Davida, Tymboro i Krystyny, a tym boro... Jesteśmy tak różni od siebie, jak Słońce i Księżyc, co żyją na niebie, a jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę kolejne tysiąclecie. I my jesteśmy tak różni od siebie.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 Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Zgodnie z obietnicą bardzo miło mi przywitać na naszej antenie wokalistę zespołu Formy Planet Rafała Jurewicza. Dobry wieczór, Rafał. Dobry wieczór, Kamilu. Dobry wieczór Państwu. Jakże miło, że jesteś. Cieszę się, że możemy się spotkać w jedynce, że możemy porozmawiać o muzyce zespołu Formy Planet. Możemy zaprosić na poniedziałek. Będzie się działo. Tak. W Stodole. Tak, tak. To jest <śmiech> główny powód, dla którego tutaj jestem. Oprócz tego, żeby się spotkać z Tobą i porozmawiać i powiedzieć trochę Państwu o tym, co się dzieje. Zatem o koncercie w Stodole, gdzie będziecie występować wspólnie z belgijskim Deusem powiemy za kilka minut, ale muszę wrócić jeszcze do fantastycznej, moim zdaniem, waszej pierwszej płyty. Kosmos jest wszędzie. To cofnijmy się do czasu, kiedy ta płyta powstawała, bo myślę, że tutaj no, twoja ta natura tekstowa, właśnie romantyczna się objawia na tym albumie, bo dużo moim zdaniem takich refleksji nad życiem, dużo zadumy w tych twoich tekstach, tak... Tak chciałeś? Tak, e, zdecydowanie tak chciałem. Płyta, tak żeby przypomnieć państwu albo, albo przybliżyć, płyta powstawała w czasie COVID-u. Przypominam, że, że ten moment, kiedy siedzisz w domu, nie możesz nawet wyjść do lasu, e, daje ci jakby wiele, wiele pola e, do przemyśleń i, i, i również e, dosyć istotną sprawą był fakt, że teraz Lona turma ma lat 16, czyli czyli, e, czyli Twój syn. syn tak, e, wtedy miał lat 12 i też jakby zaczynałem wierzyć, że i on będzie też rozumiał jakby ten przekaz, który... Także no wszystko, znowuż, no wszystkie... dla ja w ogóle lubię tak patrzeć na życie, że pewne historie jakby zaczynają tak siadać ci na kolanie i, i, i w zasadzie no, no co, no zrób coś z tym. Tak? Przed momentem w jedynce pojawiła się piosenka Atenborough Czubówna z płyty Kosmos jest wszędzie, mm -hmm. właśnie zespołu Formy Planet, bo o tym albumie i o tym zespole przecież przypomnę, państwu rozmawiamy i też wydaje mi się, że ta płyta poniekąd też jest y, taką nostalgią za tym, co było, za, no. za tym, co przeżywałeś jako dalej jesteś młodym facetem, A. ale jako bardzo młody A. człowiek. Tak. Szczerze ci się przyznam, że w ogóle na tej płycie wykorzystałem trzy teksty, które śpiewałem w zespole, kiedy miałem lat 18. Tamte utwory nigdy nie zostały zarejestrowane, bo to wtedy były czasy, kiedy wejście do studia i nagranie utworu było bardzo kosztowny i, i trudny temat. I tych utworów nigdy żeśmy nie zarejestrowali. I, i jak zawsze myślałem, żeby coś z nimi zrobić, miał taką chrapkę jeszcze, jakby istniał zespół The Shipyard, tylko, że ja, wiesz, słuchając muzyki się zastanawiam, czy ten tekst pasuje do tego. I, I za każdym razem, nie to, że za każdym razem próbowałem, ale za każdym razem, jak gdyby, wiesz, ta próba była taka, że nie, nie, nie, nie. nie. I, I nagle okazało się, że Piotr Pawłowski wymyśla sobie, że robi solową płytę, po czym się okazuje, że Rafa, to może chce zaśpiewać jeszcze drugi trzeci utwór, on no to ja mówię, to, to może zróbmy zespół po prostu, bo to, wiesz, bo to nie ma sensu. I faktycznie na tej płycie chyba trzy czy cztery teksty. To są teksty, które napisałem, jak mając lat 18-20. Mhm. Troszkę je poprzerabiałem, no bo wiadomo, spojrzałem na nie już z perspektywy osoby już y, starszej. Mhm. Reszta napisała się sama y, w no, te cztery lata temu. Skrót myślowy wykorzystałem, mówiąc o piosence Attenborough: Czubówna, chociaż tam się pojawia taka myśl, bo my jesteśmy pokoleniem właśnie. Oglądaliśmy filmy dokumentalne przygotowywane przez Davida Attenborough a y, czytała je właśnie wspomniana Krystyna Czubówna, więc nasze dzieciństwo, nasza młodość to jest właśnie to. Stąd, stąd, jest, ten, stąd jest ten tekst. Bardzo ciekawie ludzie reagują na koncertach. Widać, widać że, że wiele osób rozumie jak gdyby, ten, tą, ten, tą, ten niby taki żart, mhm. ale, ale bardzo dużo osób jak gdyby, absolutnie się z tym y, utożsamia, no bo, no bo tak. No, to, Rafale, są nasze czasy. Yy, uraczysz naszych słuchaczy, słuchaczy programu pierwszego niespodzianką, ponieważ za moment, dosłownie. Nie. Nowa piosenka ze Formy pierwszy. Planet. Po Dokładnie. raz pierwszy wszędzie. Wszędzie. Nigdzie tego nie było jeszcze. E, zagraliśmy to na koncercie, może dwa, trzy razy. Natomiast e, nagranie, jako nagranie, leci to po raz pierwszy. E, utwór, który jest na najnowszą płytę. Mam nadzieję, że ta z kolei ukaże się niebawem, bo jesteśmy naprawdę, naprawdę na ostatnich już, e, na ostatniej prostej. I ten utwór też e, zagramy na tym koncercie, co to, nie wiem czy już mogę o tym powiedzieć, ale, ale tym ten, ten w poniedziałkowym w klubie Stodoła z Deusem. I w zasadzie tak zaczniemy e, koncert tym utworem właśnie. Ta piosenka nosi tytuł? Światło, Miłość, Planeta. E, śmiesznie, bo ty dostałeś wersję jeszcze z tytułem roboczym, bo <głos> tak. ona jest właśnie, na, na, na takim etapie jesteśmy, także, także utwór, tytuł roboczy był fajny, <głos> tak tak się zapisuje. Proszę państwa, piosenka fajna to jest mało powiedziane, znakomita, jestem pod absolutnym wrażeniem. Mam nadzieję, że państwo będą czuli podobnie. Światło, miłość, planeta, formy planet w jedynce. Po raz pierwszy ta kompozycja w przestrzeni publicznej na antenie radia. Bardzo się cieszę, że w twoim towarzystwie, Rafale. Również się bardzo cieszę, że tutaj. R Rafał Jurewicz, gościem programu pierwszego Polskiego Radia. Proszę z nami koniecznie zostać. O czym śpiewa gdzie może? O czym śpiewa? Słuchają Państwo radiowej jedynki, muzyka nocą, a w naszej audycji piosenka Światło, Miłość, Planeta zespołu Formy Planet. To, proszę Państwa, była, no nie powiem premiera, to była pra-premiera tej kompozycji, bo myślę, że będzie jeszcze niejedna okazja, aby Państwo się z y, tą piosenką zapoznali. Dzisiaj słuchaliśmy tego utworu w towarzystwie wokalisty zespołu Formy Planet Rafała Jurewicza. Rafale, czy to będzie singiel promujący Waszą płytę? Nie jestem jeszcze pewien, czy akurat ten utwór yy, tam... Mogę zdradzić, że na płycie będzie Osiem utworów no, Musi paść na, na jeden z nich Myślę, że jest to silny kandydat Świetna jest twoja elektronika W drugiej części kompozycji To jest coś, co mnie tutaj absolutnie położyło na opatki Tak powiem Ja w ogóle lubię utwory tak zwane Nazwijmy to prostym językiem Trzyczęściowe tak? nie, nie, nie, jakby Czasami A, B, A, B to, to jest troszkę za mało dla mnie to wróćmy jeszcze na chwilę do genezy Form Planet. Wspominałeś, że Piotr Pawłowski szukał pomysłu na swoją solową płytę. Przypomnę, Piotr Pawłowski to jest jeden z najbardziej oryginalnych basistów w historii polskiej muzyki. Tak. Przed laty filar zespołu Made in Poland. Potem przeprowadziwszy się do Trójmiasta, stworzył razem z tobą Michałem Miegoniem i Michałem Młyncem zespół The Shipyard. Tak, no On najpierw jeszcze klip... Filip Gałązka. Jeszcze Filip Gałązka. No, no, tak. tak dziękuję, początku, że przypomniałeś. No. Ina Gzowska nagrywa na samym, gitarę, początek, na samym tak, początku. Tak. Tak. I to był zespół, który w waszym rodzinnym Trójmieście no dość duże zamieszanie zrobił. Dużo świetnych utworów powstało, no ale w pewnym momencie zdecydowaliście, że czas zakończyć działalność mm -hmm. tej formacji. No ale z Piotrem tu się jednak spotkaliście. Więc jak to było znowu spotkać się w zespole? Bo kontakt jak mnie mam mieliście. Faktycznie, wiesz, dla, dlaczego nawet i, i, i nazwa zespołu Formy Planet? Ponieważ na początku... Piotr mówi, słuchaj Rafał, robię swoją solową płytę, co ty uważasz, może ten, ten pomysł, co to myśleliśmy, że z niego będzie utwór na czwartą płytę The Shipyard, co się nie, nie, nie, nie wydarzyło. Może być go zaśpiewał. Ja mówię, super, fajnie, mamy pełno czasu, dobrze by było coś, coś zrobić razem, a, a, a potem po, poszliśmy jakby za ciosem, ale faktycznie była to taka praca w parach, potem w podgrupach, o może Krzysiek Stachura by nagrał gitary, o to może Mariusz Noskowiak by nagrał, obębny i w rezultacie nawet chyba na początku robiąc to nie wiedzieliśmy, że to się zamknie w taką właśnie formę zespołu i że, że wyjdziemy z tych domów i z tych piwnic i że będziemy mogli to grać. I na początku to właściwie były formy. Tak? Żeśmy, ja, ja, na to mówiłem, ja nie lubię w ogóle słowa piosenka za bardzo, także mówiliśmy na to formy, no a potem wyszło formy planet. Ja mam lekką obsesję na punkcie kosmosu, e, <laughs> także uznałem, że to, że to też wykorzystamy i faktycznie z tej, z tej, z tej pomysłu y, solowej płyty przekierowałem Piotrka, także do tej pory jej nie nagrał. Bo, bo <grym> jest zajęte czym innym. Wy, wy, wyjęliśmy to wszystko spod ręki. Powstało, myślę, że coś fajnego, ciekawego. Na pewno nas to teraz cieszy no, i bawi. Dla mnie płyta Kosmos jest wszędzie. To jest jeden z najważniejszych albumów ostatnich lat w Polsce. Ja wracam bardzo, bardzo często do tej muzyki. Delektuję się tymi dźwiękami i tekstami i zawsze odnajduję coś innego, co jest dla mnie bardzo istotne. A co należało zrobić, Rafale, żeby te wasze formy, jak mówisz, były inne niż to, co było w The Shipyard? To w ogóle był jeden z priorytetów, tak? Bo ja jakby powiedziałem, Piotrek, tylko nie róbmy tego samego pod innym szyldem, co też uważałem za pewnego rodzaju wyzwanie, no bo jednak jest nas dwóch. Piotrek jak bierze za basto, to wszyscy wiedzą, że to jest Piotrek. No i ty też śpiewasz w taki sposób, że jesteś niepodrabialny. No, znaczy... No, jak gdyby... Nie chodzi mi tylko o barwę, ekspresja, którą na scenie widać, jak się ciebie ogląda, ale słychać ją też na płytach. Tutaj w zasadzie troszkę, żeśmy, wiesz, na, naprawdę, żeśmy robili, robiąc te utwory, nawet nie było takiego zamysłu, że my z tym wyjdziemy kiedykolwiek na scenę, tak? to, to, to były nie te czasy, tak? Mm -hmm. I, i, i, I chcieliśmy to jakoś inaczej ugryźć, żeby jednak, pomimo tego, że, że to jednak jest połowa zespołu Dyszypia, żeby jednak jakby w bardzo taki zgrabny, ładny mm -hmm. sposób y, pójść dalej. Ja wspomniałem o twojej ekspresji, ale teraz taka myśl mi do głowy przyszła, że ty tutaj delikatnie nie śpiewasz niż w tak, tak, tak. I, i też właśnie, też jakby pozwoliłem sobie na taką nostalgię, na, na może troszkę więcej refleksji, na więcej takiego oddechu. Tak, to jakby te, te, jeszcze raz to powtórzę, te utwory nie były robione z myślą wyjścia na scenę, po prostu były rejestracją pomysłów, natomiast też muszę zauważyć, że gra się na koncertach świetnie. To o czym rozmawiamy, czyli sposób śpiewania, sposób podawania dźwięku i pisanie tekstów, chociaż niektóre powstały dawno. To jest coś, do czego ty jako artysta musiałeś też, nie wiem, dojrzeć? Bo jednak tych projektów w twoim życiu było sporo. Mm, nie było tego, znaczy ja w ogóle no, muzyką zajmuję się od, w zasadzie od kiedy pamiętam, tak? Mając lat 6 grałem na skrzypcach. Ale ja jednak nie jestem taką osobą, która ma tych projektów nie wiadomo ile. Jed jednak, tak jak spojrzę, to w zasadzie, nie wiem, pięć, No to mało? No chyba. Powiem ci szczerze, no ci moi koledzy muzycy, o których tutaj wymieniamy, że oni czasami grają po pięciu, no, w pięciu, sześciu no, na raz. No tak, ale to jest jakby na drugim biegunie, Aha. Krzysztof Stachura chociażby, prawda? No, tak, tak, tak. Który jest no, między innymi gitarzystą bielizny. Tak, są lepsi i groźniejsi jeszcze tak. nawet, także, także, także tak, tak, tak, tak, tak. No. Dobrze, posłuchajmy kolejnej piosenki z płyty Kosmos jest wszędzie z albumu, który ukazał się w drugiej połowie lutego 2022 roku. Po nas, wobec tego Wiedynca, Rafał Gurawicz naszym gościem. Polskie Radio Jedynka. kompozycja Po Nas, zespół Formy Planet, płyta Kosmos jest wszędzie z roku 2022. Niezmiennie Państwu, słuchaczom programu pierwszego, ten album rekomenduję, polecam, aby się zapoznać od początku do końca, bo tej płyty też tak dobrze się słucha. Rafale, w poniedziałek występujecie przed zespołem Deus, belgijskim, Co? słynnym Deusem. Emocje jakie w Tobie się pojawiają? Dla mnie jest to... to jest... Jedna z tych rzeczy, gdzie siedząc w tej muzyce, jakby dla mnie to jest takie jakby prezent, tak? Bo, bo, ja tutaj mówię o zespole, który jest dla mnie jednym z najważniejszych zespołów w mojej jak gdyby, muzycznej przygodzie. W połowie lat 90. byłem absolutnie zakochany z kilkoma moimi przyjaciółmi, czy Robert Jaszczowski, z którym byłem w pierwszym zespole, czy Guzik nawet. Świętej pamięci tak. tak. Z homo sapiens, Razem, żeśmy z się wymienialiśmy się tymi płytami i po prostu odeusie mogliśmy gadać godzinami. I, i niesamowite jest. Że, że ja w ogóle myślałem, że ja przyjeżdżam na koncert jako kibic. Ja już miałem bilety, po czym nagle niestąd stąd ni zowąd się okazuje, że gramy przed nimi. Także wyobraź sobie, że dla mnie dla mnie jest to taka też no, wydarzenie rangi takiej bardzo ważnej. No to jeszcze na taką drobną y, prywatę sobie pozwolę, a właściwie poproszę ciebie, abyś o tej prywacie opowiedział, bo wziąłeś syna, Leonarda. Tak, tak, tak, tak. Wziąłem syna Leonarda, który stwierdził, że już jak gradeus i jeszcze tata, tata? Przed, przed nimi, no to to chyba jak gdyby ten... Jeszcze może do szkoły nie pójść w dwa no, dni, no to, w, no, wiesz, no to, tyle, to, to tyle dobrego. To, to, to, dokładnie. Ale wiesz, syn będzie technicznym. Yy, ponieważ gra na perkusji, to się troszkę na tym zna, to będzie, wiesz, pomoże nam poustawiać sprzęty. Leonard, proszę Państwa, gra muzykę mocniejszą jednak, ale może to tak. też będzie dla niego inspiracją jakąś. Żeby zwolnić? Niekoniecznie, tak. no, można różne rzeczy podpatrzeć u kolegów, czy u taty zespołu, czy, czy u Deusa na przykład. Wiesz, dobrze, że obcuję z, ze sztuką, bo ja w sztuce, jak gdyby może nie widzę za dużych pieniędzy, ale widzę bardzo dużo możliwości, Poznania siebie i świata, mhm. o oglądania tego wszystkiego, dbania o wrażliwość, o, o czułość, e, e, przekraczanie granic. Myślę, że to jest bardzo dobre medium. A dla Was chyba to jest też dobra okazja, żeby trochę przypomnieć o sobie i pokazać się publiczności, która jest zorientowana na taką muzykę. Wbrew pozorom myślę, że, że muzycznie my z Deusem wiesz, mamy, jesteśmy jakby w tą samą stronę gdzieś mm -hmm. ustawieni. To, to, to oczywiście nie jest jota w jota. Oczywiście Natomiast, nie, natomiast tak. jest to muzyka jakby pasująca do siebie, jeżeli chodzi o, znaczy, o zagranie to, to na Powiedziałbym, że fani jedni i drudzy mają podobne wrażliwości i to hmm, chyba, się sprawdzi. Chyba o tym właśnie mówiłem, a, a o tyle to jest też fajna przygoda, no bo właśnie ta nowa a druga płyta, mam nadzieję, że niedługo, niedługo, nie znam jeszcze dokładnie dat, dlatego nie wysypuję się z nimi. Niemniej jednak, tak, to też jest dobra okazja, żeby jakby być w formie, być, być na bieżąco, jakby pokazać, pomachać do ludzi, zagrać parę piosenek, sprawdzić jak one też brzmią na żywo. Bo faktycznie no, to są utwory, które naprawdę graliśmy może dwa, trzy razy na koncercie. Czyli dobrze rozumiem, że większość to będą nowe kompozycje? Nie wiem, czy nie jesteśmy tak mniej więcej pół na pół e, ze starymi i z nowymi kompozycjami. Myślę, że z cztery nowe e, formy e, pojawią się na koncercie. Zatem tym bardziej żałuję, że mnie nie będzie. No, inne obowiązki wzywają. Rafale, e, to ten rok, jeśli chodzi o nową płytę. Form Planet. E, tak... Tak, ja myślałem, że to będzie zeszły, yy, yy, yy, ale już tak, ustalmy, że to już ten rok. Tak. Osiem piosenek? Osiem piosenek wejdzie mm -hmm. na płytę. Bardzo lubię, bo to, bo to nie mam tego dokładnie policzonego, ale wydaje mi się, że, że w dniu dzisiejszym e, kiedyś wiadomo, byliśmy przyzwyczajeni do 45, e, czasami dłuższych albumów, dziś wydaje mi się, że coś, co ma w okolicach 37-38 minut, bardzo mi jakby nawet tak od strony matematycznej bardzo mi to odpowiada, jak, jak to słyszę. Nie za długo. To jeszcze muszę cię zapytać o, o, o to, jaka ta płyta w takim większym wymiarze będzie. Na ile kompozycja, której posłuchaliśmy dziś na antenie, ta nowa, czyli światło, miłość, planeta jest reprezentatywna dla całości? Myślę, że jest, bo ona, ona jak gdyby wiesz, pokazuje mniej więcej... Dlatego też wybrałem tą piosenkę, bo ona pokazuje, że, że tu jest, wiesz, i przestrzennie, i można mocniej, i można lżej. I ta płyta też taka będzie. Ona wbrew pozorom jest pewnego rodzaju taką troszkę odbiciem tej płyty pierwszej. E, też będzie jeden utwór po angielsku, e, jeden utwór bardziej zaangażowany politycznie. E, reszta właśnie polskie, e, polskie wrażliwości, takie spekulacje na temat człowieka, na temat e, no, życia no. Razem, osobno no. i, i, I różne takie przemyślenia Które mi chodzą po głowie I bardzo się cieszę, że właściwie mam okazję Gdzieś te, te, te teksty Posadzić, położyć Cieszę się, że po polsku piszesz też Bo proszę państwa, Rafał Jurewicz jest Anglistą, zresztą człowiekiem utalentowanym Bo w różnych akcentach potrafi Rozmawiać To jest wielka umiejętność ale ty po polsku piszesz znakomicie, więc dobrze, że też ten komunikat, który wysyłasz do y, słuchacza, do słuchaczek, do słuchaczy, ta forma jest no, taka naturalnie nam zrozumiała no i, i to, co powiedziałem wcześniej, też, też właśnie wydaje mi się, że te formy planet troszkę mi pomagają, tak? Drugi projekt, gdzie, gdzie jestem, drugi zespół, czyli WhyBudder, tam jak gdyby proporcje wszystkiego są wywrócone kołami do góry. Ta, tam już jest tak, że moi rodzice mówią e, Rafał, no tak, czuć energię, ale na koncert to nie to, to, to, to może, bardzo. To może jednak my już nie. E... Ale na formach, pamiętam, mama była. Byli, tak, tak, tak byli, tak, byli, byli, byli. I to, no, no, o. Natomiast tam właśnie tak, tam jest po angielsku, tam, tam już rozwalamy mury. Aha. Proszę państwa, najbliższa okazja, żeby zespół Formy Planet zobaczyć na żywo, to jest najbliższy poniedziałek. To jest tak jutro jest. i to jest klub Stodoła. Zespół wystąpi wspólnie z grupą Deus, słynną belgijską formacją, no ale mam nadzieję Rafale, że przy okazji tego nowego albumu koncerty będą i że my w Jedynce, także w, w, słuchaczy w całej Polsce, będziemy mogli informować i zapraszać na wasze Jasne, występ. że tak, też, też na to liczę. Zapraszam bardzo serdecznie na koncert, między innymi ze względu na zespół Deus, bo to jest naprawdę warte obejrzenia Belgowie, którzy grają swoją pierwszą i drugą płytę. To jest taka troszkę taka trasa wspominkowa. Są to fantastyczne płyty, które powstawały właśnie w latach dziewięćdziesiątych. Wtedy, kiedy jak gdyby tyle się działo dobrego w muzice, że, że naprawdę aż trudno, trudno to było objąć umysłem. No i mam nadzieję, że, że jak gdyby po tym koncercie też my się już tak będziemy zabierać poważnie za, za Istnienie w tej przestrzeni publicznej, muzycznie z drugą płytą. To ja dla równowagi zapraszam na y, to wydarzenie z uwagi na zespół Formy Planet. Stodoła, najbliższy poniedziałek, jutro. Rafał Jurewicz, Piotr Pawłowski, Krzysztof Stachura i Mariusz Noskowiak. No i jak państwo słyszeli, pół na pół, jeśli chodzi o zestaw piosenek, będą nowe formy. Ta. I te znane formy z płyty kosmos jest wszędzie. Proszę Państwa, no to formy planet raz jeszcze z płyty kosmos jest wszędzie. To będzie utwór wolno. Program pierwszy Polskiego Radia. prowadzi na start Słowa dzięki rzeczy Wysyłaj słowa zaklęcia uważnie Świat jest żywy, oddycha jak ty Kiedy chcesz życie jako ocean przetulaj pcha, tu i odpycha. Unosi się, oddychaj. Wiadomie, świat oddycha tobą. Zespół Formy Planet na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia to kompozycja nosząca tytuł wolno. Ona ukazała się na płycie Kosmos jest wszędzie. Tak jak Państwo słyszeli z ust Rafała Jurewicza nowa płyta. Jeszcze mamy nadzieję w tym roku, a już jutro w poniedziałek w Stodole w Warszawie zespół Formy Planet pojawi się jako gość specjalny, jako support grupy Deus. Myślę, że wiele jeszcze pięknych chwil związanych z muzyką grupy Formy Planet w jedynce także. No czekam, proszę Państwa, z utęsknieniem na oficjalnie już na nowy singiel, a potem na kolejną rozmowę, na przykład z Rafałem Jurewiczem. Za 4,5 minuty będzie pierwsza. Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski, a wysłuchacie radiowej jedynki i słuchajcie jej nadal. Proszę Państwa, przywołuję dzisiaj zespół kult, ponieważ rocznica, niestety smutna. 28. odejścia Andrzeja Szczoty-Szymańczaka, perkusisty zespołu kult, którego pamięci Kazik poświęcił piosenkę Komu bije dzwon? Wracamy po aktualnościach. Znowu dziś widzę zachód słońca, znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu, nawet ich. Nie liczyłem codzienne żniwo, swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć takie dwa pytania Bliżej ku celom posiadania Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele Gdy wszystko skończy się jak myślałem Wsyp mnie do ziemi, stąd przyjechałem bim, bom, bimbo, skąd wiedzieć wszystko Wszystko, ktomu wiec, bim-bomba, bim-bomba, skąd wiedzieć wszystko? Proszę czy lepsze, ten jest ostatni, który nie pierwszy. Prztęk pękła, czara, pełna goryczy, rozlanych kropel już nie policzę. Który dzień będzie, ten dzień ostatni? Byłem czy miałem dwie zagadki? Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Potrzeby Wiedzieć zbyt wiele, gdy wszystko skończy się Jak myślałem, wzyb mnie do morza, stąd przyjechałem Tak bim, bom, bim, bo. skąd wiedzieć wszystko, bo mówię Bim, bom, bo. skąd wiedzieć wszystko, bo